Pójdź na zbacy, droga duszo, Pójdź on chętnie przyjmie cię, Pójdź, gdy grzechy ciebie gnębią, W nim zbawienie znajdziesz swe. Pójdź zmęczony i strudzony, On oczyszcza wszelkie winy swoje świętej drogiej krwi, w swoje świętej drogiej krwi. Jeszcze raz. Pójdź drogą babcy droga duszo, I gdy wiele braknie ci, on oczyszcza w winy, swoje święte, drogie swoje święte, drogie Nie jest to łatwa melodia, ale trzeba taką zasadę sobie tutaj e... obrać. obrać że te pierwsze y, nutki z tej, z każdej, y, z, z tych pierwszych czterech, tu jest na cztery podzielone po prostu te nutki. Y, można tak sobie powiedzieć, po cztery nutki widzicie? Tak ogólnie to jest trzy czwarte, ale... I te pierwsze dwie nutki szybko trzeba zaśpiewać, a następne dwie spokojnie, czyli... Pójdź do Zbawcy, E, bo jeśli to jest tak dźwięcznie zaśpiewane, dźwięcznie, to wdzięcznie. Dźwięcznie, to wtedy jest to zachęcająco zaśpiewane i wiadomo, że pójdzie do Zbawcy, droga dusza. E, to jeszcze raz, samą zwrot... Zresztą tu jest zwrotka. E, tak, pierwsza zwrotka, jeszcze raz. Nie musi to być szybko śpiewane, ale ważne jest, żeby te nutki, gdzie są z z ogonkiem, były szybciej zaśpiewane. Pójdź, do zbawcy, droga dusza, pójdź, o nie przyjmie cię. Pójdź, do gnębią, w znajdziesz swe. I teraz pójdź, do i strudzą. Wiele braknie Ci i odpowiedź. On oczyszcza się z niej z tej drogiej krwi. Z tej drogiej krwi. Widzicie, że przed każdą taką tą kreseczką, która jest, powiedzmy, że można tam sobie oddać w niektórych miejscach, przed każdą kreseczką jest dłuższa nuta. Pierwsze dwie są szybkie i przed tą kreseczką to ostatnia yy, z czwórek jest dłuższa. Jeszcze raz. Jeszcze będziemy to musieli powtórzyć, ale przynajmniej będziemy jakiś zarys. Pójdź, do spacy, do dusza, pójdź do zbawienie znajdziesz się. Jeszcze raz, tutaj jest tak. Pójdź, gdy grzechy ciebie gnębią, w nim zbawienie znajdziesz swe. Coraz niżej to schodzi. Pójdź, gdy grzechy ciebie gnębią, w nim zbawienie znajdziesz się. Jeszcze raz, pójdź do zbawcy. Pójdź do sławcy On chętnie przyjmie Cię Pójdź w tych grzechy cię gnębią W nim Znajdziesz swe Pójdź, Pójdź I strudzony I gdy wiele Braknie Ci On oczyszcza wszystko. Wszystkie win. Oczyszcza Bo tu jest takie... Y tak jakby y, odnajdujesz się w sytuacji tego człowieka zmęczony, strudzony i wiele ci brakuje w tym życiu i to jest właśnie, tak jest tu piano, jest zaznaczone, że taki jest stan tego człowieka. Pójdź zmęczony i strudzony i gdy wiele braknie ci... A tu jest odpowiedź i to się powinno tak mocniej zaśpiewać, mecoforto to jest napisane, czyli średnio głośno i to właśnie czyszcza to jest, na tym oczyszcza, yy, akcent się kładzie. Ono czyszcza wszelkie winy swojej świętej drogiej krwi, swojej świętej drogiej krwi. Jeszcze raz, pójdź zmęczony. <tuszkolwiek> pójdź zmęczony i strudzony i gdy wiele Braknie ci Pójdź zmęczony I strudzony I gdy wiele Braknie ci ono oczyszcza Wszelkie winy Swojej świętej Drogiej krwi swoje świętej tutaj muzyczny, że taka trójka jest tutaj napresowana, czyli to, to jest taka triola, czyli to się tak śpiewa tak gładko, szybko. W swojej świętej drogiej krwi Jeszcze raz, pójdź zmęczony. Pójdź zmęczony pójdź pójdź i strudzony, i gdy wiele braknie ci, grzechy Ciebie gnębią, w nim zbawienie znajdziesz te Pójdź zmęczony i strudzony, Świętej Drogiej Krwi Bardzo ładnie